wolnościowe, czy tanki? Czy demokracja to trzymanie się większości? Musimy trzymać się większości. To jest demokracja. Powyższy frazes powtarzają politycy i urzędnicy, by uzasadniać państwowy przymus we wszystkich sferach ludzkiego działania. Twierdzą oni, że ktoś, kto występuje przeciwko posunięciom wspieranych przez większość, musi być antydemokratyczny, a w związku z tym jest też wrogiem wolności. Ale przecież wolność i demokracja to nie jest to samo. Demokracja jest formą ustrojową, w której rządzeni w oparciu o głos większości posiadają pewien wpływ na rząd. Wolność jest stanem, w którym jednostki mogą działać według swoich własnych zainteresowań, będąc wolnymi od ingerencji innych, włączając w to rząd, o ile nie przekroczą podstawowych praw innych ludzi. By ludzie byli wolni, władza, nawet yy, władza demokratyczna musi być ograniczona. W warunkach nieograniczonej demokracji wszystko można podać głosowaniu. W ograniczonej demokracji prywatna sfera ludzkiego działania nie podlega głosowaniu. Tutaj indywidualny wybór, a nie głos w większości stanowi o właściwej decyzji. Łatwo pokazać, że istnieją pewne rzeczy, które nie powinny podlegać głosowaniu. Załóżmy na przykład, że większość obywateli w jakimś kraju głosuje za konfiskatą majątku wszystkich czarnych obywateli i przekazaniu go wszystkim białym obywatelom. Czy musimy popierać większość w tym wypadku? Jeśli odpowiesz tak, to na jakiej podstawie uzasadnisz podporządkowanie praw czarnych interesom białych? Jeżeli odpowiesz nie, uznajesz przez to, że muszą istnieć pewne granice tego, co wolno robić w większości. Jeśli wyjdziemy od aksjomatu, że wszyscy ludzie posiadają równe prawa i powinni być przez prawo jednakowo traktowani, to należy logicznie wnioskować, że odbieranie niektórym, by inni mogli zyskać, jest zawsze bezprawne. Dyskryminacja na podstawie dochodu nie jest wcale łatwiejsza do oswaliwienia niż dyskryminacja na podstawie rasy. Dobrowolne przekazanie majątku lub pieniędzy są dozwolone, ale wymuszone nie. O określenia demokracja ekonomiczna często używa się do opisu sytuacji, w której państwo demokratyczne zasadę decydowania przez wybieralną większość rozszerza na sferę prywatnej produkcji i handlu. Na przykład ustawa o zatrudnieniu zmusza wszystkich pracowników danej firmy do zaakceptowania tego, że są reprezentowani przez związek zawodowy wybrany przez większość tych pracowników. Ta sama ustawa zmusza pracodawcę do uznania związku jako wyłącznej strony w sporach z pracownikami. Kiedy związek uzyskuje w głosowaniu prawo reprezentowania, zabrania się wówczas indywidualnym pracownikom, nawet tym, którzy głosowali przeciwko temu związkowi, reprezentowania czy też rozstrzygania sporów indywidualnie. Związki usprawiedliwiają ten przywilej monopolu występowania w imieniu pracowników, twierdząc, iż wszyscy pracownicy winni trzymać się w większości. Mówią wtedy, to jest demokracja. Jednakże negocjowanie sprzedaży własnych usług, pracy to sprawa prywatna, a nie państwowa. Wynajęcie pracownika dokonuje się przez jednostkowy wybór spośród tych pracowników, którzy mają ochotę podjąć się danej sprawy. Taka decyzja nie wymaga głosowania większości. Związek jest organizacją, która specjalizuje się w reprezentowaniu pracowników podczas sprzedaży ich usług pracy. Wynajęcie związku, by reprezentował pracownika jest logiczne rzecz biorąc tym samym, co wynajmowanie pracownika, który by reprezentował ciebie. Powinno to pozostawać sprawą twojego indywidualnego, wolnego wyboru spośród tych związków, które mają ochotę ciebie reprezentować. Kongres wszelako zadeklarował, że wybór związku musi być podobny wyborowi prezydenta, a nie wyborowi prawnika. Twoja praca, głosi kongres, należy do większości twoich współpracowników. Załóżmy, że kongres ogłosi, iż wybór współmałżonka, czy też wybór kościoła, albo wybór przyjaciela musi dokonać się głosem większości. Jeśli bowiem mamy demokrację ekonomiczną, dlaczego nie demokrację małżeńsko, demokrację kościelną czy demokrację przyjacielską? Cóż za różnica? Czy to tylko z powodu karty prawa? Pierwsza poprawka gwarantuje jednostce wolność religii, gwarantuje także indywidualną wolność zrzeszania się. Wybór współmałżonka i przyjaciół podlega ochronie właśnie tej wolności zrzeszania. Czy decyzja dotycząca reprezentacji związkowej nie jest także sprawą wolności zrzeszania się? Gdzie wytyczymy linię podziału pomiędzy sytuacjami, w których decyzje są podporządkowane woli wybieranej większości w sposób prawnie uzasadniony, a sytuacjami, w których takiego uzasadnienia nie ma. Autorzy Konstytucji Stanów Zjednoczonych spróbowali wyznaczyć taką linię, ale od tamtych czasów politycy i urzędnicy znaleźli wiele sposobów jej przekraczania, zwłaszcza wtedy, kiedy chodzi o wolność ekonomiczne. Ustawa o zatrudnianiu prawnie gwarantuje minimalne płace. Kontrola czynszów, ustawowy urlop rodzinny i ustawowe preferencje rasowe podczas zatrudniania to tylko pięć setek aktów kongresu, które tę linię przekroczyły. W wolnym społeczeństwie władza państwa jest ograniczona przez fundamentalne prawa jednostek, które istnieją niezależnie od państwa. W wolnym społeczeństwie jedynym celem państwa jest wprowadzenie... I obrona tych fundamentalnych praw. Demokracja nie może rozszerzać zakresu władzy państwa poza te jego jedynie uprawnione działania. Istnieją tylko dwa uzasadnione zastosowania demokracji w wolnym społeczeństwie. Najpierw wybór ludzi, którzy będą sprawować władzę państwowo, a potem określenie konkretnych działań rządu w tym ograniczonym zakresie i nic więcej. Filieton Charlesa W. Berda w tłumaczeniu Jona Kosa dla Radio Wolne Media czytał Fabian Szatkowski.